Radio posiadłość. Mówi Radioposiadłość Słuchacie, Radioposiadłość posiadłość.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 oczami eksperta. dobry, przy mikrofonie Tomasz Dudziński i Wiktor Klepcarz. Dziś w programie, jak zwykle przy muzyce, dużo dawka informacji, ofert, porad i sugestii. Zapraszamy!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 957 Domki kondominia Star Realtors to realnościowa maszyna Oto nasze najnowsze oferty Szukasz okazji? Mamy domy, domki, kondominia Star Realtors to realnościowa maszyna Oto nasze najnowsze oferty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 poszczegóły dzwoń 773-838-8855 lub wejdź na stronę implantychicago.com. Wiadomości z rynku nieruchomości. Najważniejsze wiadomości tygodnia. Nadszedł czas, aby zapoznać się z najnowszymi informacjami na temat nieruchomości z całego kraju. Dzisiaj zajmiemy się najnowszym raportem z tego tygodnia, wydanym przez Krajowe Stowarzyszenie Pośredników Obrotu Handlu Nieruchomościami. Raport ten szczegółowo omawia istniejące sprzedaże domów w miesiącu październiku. Po niewielkim spadku istniejących sprzedaży domów w sierpniu, we wrześniu nastąpił wzrost o prawie 2,5% z miesiąca na miesiąc. Wszyscy zadawaliśmy sobie pytanie, czy jesteśmy na drodze trwałego ożywienia popytu, czy też możemy spodziewać się dalszych problemów w miarę podążania naprzód na rynku realnościowym. No cóż, Istniejące sprzedaże domów w październiku kładą kres tym spekulacjom z racji wzrostu o 1,5% z miesiąca na miesiąc. W październiku istniejące sprzedaże domów wzrosły do sezonowo dostosowanego tempa rocznego 5 260 000 domów. Jest to nie tylko najwyższy poziom, jaki zaobserwowaliśmy w ciągu roku, ale także pierwszy wzrost rok do roku od października roku 2013. Krajowa mediana istniejących cen domów w październiku, przypominamy, mediana to punkt cenowy, w którym połowa domów sprzedana jest za wyższą cenę, a połowa za niższą. Wynosiła ponad 208 tysięcy dolarów. To 5,5% powyżej mediany z października 2013 roku. Przez 32 miesiące z rzędu obserwowaliśmy wzrost wartości domów. Widzieliśmy spadek zapasów o niewiele powyżej 2,5% w porównaniu z miesiąca na miesiąc. Oznacza to, że na sprzedaż było około 2 miliony 200 tysięcy domów. Jednym ze sposobów, w jaki sprawdzamy, czy jest to wystarczająca liczba domów na sprzedaż, to obliczenie tego, ile miesięcy potrzeba na to, aby sprzedać domy na rynku w obecnym tempie sprzedaży. Zgodnie z tą miarą wystarczy domów na 5 miesięcy sprzedaży, a zaopatrzenie w domy na sprzedaż jest wyższe o 5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Spójrzmy teraz na dane istniejących sprzedaży domów w podziale na regiony. Istniejące sprzedaże domów w regionie północnego wschodu wzrosły prawie 3% w porównaniu z wrześniem. To prawie 4,5% wzrost w porównaniu z październikiem ubiegłego roku. Średnia cena sprzedaży wzrosła o 1,2% rok do roku. Sprzedaż w rejonie środkowego zachodu skoczyła o 5,1% w porównaniu z wrześniem i o 2,5% w porównaniu z wrześniem roku 2013. Średnia cena sprzedaży wzrosła o 6,8% od października ubiegłego roku. Na południu sprzedaż ożywiła się o 2,8% w porównaniu z tym, co widzieliśmy we wrześniu i wzrosła nawet ponad 5% w porównaniu z ubiegłorocznymi danymi. Średnia cena również wzrosła o ponad 5% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Na koniec na zachodzie zaobserwowaliśmy spadek o 5% z miesiąca na miesiąc. Sprzedaże poszły również w dół od października, ale średnia cena sprzedaży wzrosła o 5% w okresie od października 2013 roku. Tak więc prawie według każdej miary istniejące sprzedaże domów w tym miesiącu wykazały pozytywne oznaki ożywienia na rynku realnościowym. Wraz ze wzrostem podaży domów na sprzedaż powinniśmy utrzymać tendencję sprzedażową, jednocześnie spowalniając wzrost cen. Pomoże nam to uniknąć spowolnienia sprzedaży i wzrostu cen, jakie zaobserwowaliśmy ostatniej zimy.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 This is a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 847 647 4000. W internecie posiadłość .com. 847 847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 Ciągłe doniesienia o rosnących cenach domów powodują, że największy od 8 lat procent właścicieli domów uznaje obecnie sprzedaż nieruchomości za potencjalnie korzystną. Jest to zapowiedź dużej zmiany na rynku nieruchomości który dotąd borykał się z niewielką ilością domów wystawianych na sprzedaż. Wzrost ceny domów w ciągu ostatnich dwóch lat skłania większą ilość właścicieli do sprzedaży swoich nieruchomości. To z kolei poprawia niską podaż na rynku, a także tworzy bodziec do działania dla kupujących. Wzrost zaufania wśród konsumentów również przekłada się na zwiększoną sprzedaż nowych domów. W ubiegłym miesiącu wzrosła ona o 19%, osiągając pułap nienotowany od maja roku 2008. Dwie największe kompanie budujące nowe domy zanotowały w trzecim kwartale stały wzrost nowych zamówień, a także wzrost cen. Wzrost nowych zamówień wynosi 8%, a wzrost średnich cen nowo wybudowanych domów wynosi 14% w stosunku rocznym. Kupujący domy mają powody, aby odetchnąć z ulgą. Zwiększona ilość domów na rynku, mniej przypadków wielokrotności ofert kupna na jedną nieruchomość oraz spowolnienie wzrostu cen domów sprzyjają zakupom. Co mogą znaleźć obecnie kupujący domy? Po pierwsze, więcej opcji. Liczba dostępnych domów jest o 6% wyższa niż w roku ubiegłym. Aktualnie na poziomie 5-miesięcznej podaży przy obecnym tempie sprzedaży i są to dane z października tego roku. Większa ilość nieruchomości wystawionych na sprzedaż oznacza, że kupujący mają obecnie dużo większy wybór. Po drugie, mniejszą konkurencję. W miarę zwiększania się liczby dostępnych nieruchomości zmniejsza się ilość przypadków składania wielu ofert kupna na jedną nieruchomość w tym samym czasie. Obecne statystyki wskazują znaczny spadek takich sytuacji. Jeszcze we wrześniu 63% składanych ofert kupna napotykało na konkurencję ze strony innych kupujących, a i tak jest to znaczny spadek w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy to próby nabycia nieruchomości w 73% przypadków napotykały na konkurencję. Po trzecie malejący wzrost cen. Obecnie Wartość środkowa, tak zwana mediana cen istniejących domów dla wszystkich typów nieruchomości wynosi 213 tysięcy, co stanowi 5% wzrost w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Rok temu. Ceny domów wzrosły o 12% w stosunku do roku 2012. Dla obecnie kupujących domy korzystne jest widoczne od początku tego roku zmniejszone tempo wzrostu cen spowodowane korzystnym wzrostem podaży nieruchomości. Po czwarte, niskie koszty pożyczek. Stopy kredytu hipotecznego, tzw. zwane mortgage rates, wynoszą średnio około 4%, co stanowi mniej niż połowę historycznej przeciętnej 30-letniego kredytu hipotecznego o stałej stopie procentowej, wynoszącej prawie 9%. Co to oznacza? Przy kupnie domu za 500 tysięcy oznacza to spłatę miesięczną mniejszą o 500 dolarów. BIEGA!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 957 7300 Bosko, tak było nam. Czy to nie mogło trwać? Nagły dreszcz, i już wiesz, ktoś znosi nas. Diabeł w wtrącił się, i wszystko jest nie tak. Co w niej jest, co w niej jest, czego nie mam. Ja z i mrok, pogubiono w snach. Zadzisz mi, powiesz jak, mogę zdradzić ja, chyba nikt nie zna mnie, ja do końca gram, oto ja, cała ja, nie dam zabrać Cię, czytaj to moje.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 dwie pełne łazienki, balkon, prywatny parking na dwa samochody, cena wywoławcza to 180 80 tysięcy. Bloomingdale, luksusowe dwusypialniowe kondominium, dwie łazienki, ogrzewany garaż w budynku, 1200 stóp powierzchni, cena wywoławcza to 1,90 90 tysięcy. Szczegółowe informacje na temat tych i wielu innych okazji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem posiadłość.com. Telefon do biura zawsze ten sam. 847-647-4000 847-647-4000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 Magazyn informacyjny Radia Posiadłość dostępny jest 24 godziny na dobę. Pamiętaj, czy sprzedajesz, czy kupujesz. Jeden tylko adres potrzebujesz. posiadłość.com I to już wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Dudziński i Wiktor Klepczarz. Życzymy wszystkim stosunkowo udanego weekendu. Do usłyszenia. Nic ziemi nie zebrał zbóż, i ptak żaden nie szukał już miejsca dla swych gniazd. Był taki czas, kiedy oczom zabrakło łez, i nie pytał nikt, jak to jest, tylko ściskał pan. Z. I suszczel, grał do tańca, do tańca grał I pryskał lęk, stawkę każdy znał